Infra witam w programie serwisu infra.org.pl Mówi Michał Kuśnierz Razem ze mną dzisiaj współprowadzącym program będzie Paweł Skubany Witam, a, witam Pawle, a naszym gościem jest pan Wojciech Mobilewicz. Witam panie Wojciechu. Witam panów, witam wszystkich słuchaczy. No właśnie spotykamy się po raz kolejny, dlatego że już mieliśmy okazję do nagrywania audycji w zeszłym roku i też do spotkania na czacie. A wszystko to dotyczyło pańskiej wyprawy na odległe wyspy Salomona. Za chwilę przypomnimy w jakim celu ja tylko tylko przypomnę, że mieliśmy w y, marcu y, czat y, z Pana udziałem, a w kwietniu audycję w Radio Wolne Media. W tej chwili ten program jest nadawany nie tylko przez y, Radio Wolne Media, ale też Radio Paranormalium. Pan dopiero co powrócił z podróży. W zasadzie można tak powiedzieć, dlatego że Pan, jeśli dobrze pamiętam, wrócił przed świętami w grudniu. I były to cztery miesiące spędzone na Wyspach Salomona. Może pokrótce przypomnijmy, jaki był cel Pana wyprawy, zresztą drugiej, dlatego że pierwsza miała miejsce w 2008 roku. Tak, pierwsza miała miejsce w 2008 roku, ale była dosłownie krótka, właściwie nawet bardzo krótka, bo trwała zaledwie 4 tygodnie tego tak naprawdę miałem może około dwóch tygodni na to, żeby poświęcić czas na jakiekolwiek badania czy na jakiekolwiek sprawdzanie jakichkolwiek informacji, a informacje owe e, dotyczą czterech zagadek czy tajemnic, a te cztery zagadki czy tajemnice to choć to żyjące jeszcze obecnie, bądź żyjące ileś tysięcy, być może setek albo tysięcy lat temu, Olbrzymy, które według jednych osób nadal na wyspach Salomona żyją, według innych już nie, ale można wciąż znaleźć ich, ich szkielety, ich pozostałości. Drugą taką zagadką tajemnicą są bardzo dziwaczne światła widywane na niebie nad większością wysp z archipelagu Salomonów. Trzecią tajemnicą czy zagadką są niezwykle mali ludzie, którzy w szczególności zamieszkują wyspę zwaną Makira i zwani są tam Katamora. I wreszcie czwartą tajemnicą czy zagadką są inne tajemnicze ruiny, o których w istnieniu dowiedziałem się w książki pewnego Australijczyka, który nazywa się Mariusz Wojnają. No właśnie, no i jakie są efekty tych czterech miesięcy? Czy udało się Panu coś ustalić? Ja tylko powiem, że można było śledzić postępy Pana ekspedycji na specjalnym blogu, natomiast oczywiście zapoznałem się z tym wszystkim, co Pan tam pisał, ale nie będę uprzedzać faktów, lepiej żeby Pan sam to powiedział. Czy te cztery miesiące wystarczyły na to, aby przynajmniej cokolwiek udokumentować? Yy, otóż oczywiście odczuwam niedosyt. Cztery miesiące, okres zdecydowanie dość długi, ale jednak przeznaczony na yy, odwiedzenie aż trzech różnych yy, wysp, trzech różnych prowincji, a w każdej z nich yy, jakaś tajemnica się znajduje. Otóż owe cztery miesiące na, na, na te trzy prowincje to jest czas stanowczo za krótki. W związku z tym, jeżeli uda się następnym razem pojechać na Wyspę Salomona, ale o tym pewnie jest później, to na pewno chciałbym to z punktu widzenia czasowego zorganizować inaczej. Natomiast z tego właśnie względu, że, że czasowo ten wyjazd nie był taki, jak, jak, jak sobie wyobrażałem, no mam, mam oczywiście nie dosyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że kiedy planowałem cały ten wyjazd, to rzeczywiście miałem takie wrażenie, czy taką nadzieję, że będzie to wyglądać, no może nie tak jak w filmach o Indianie wiąśnie, prawda? Może, może nie aż tak skrajnie, ale że będzie stosunkowo łatwa, przede wszystkim szybko dotrze, można dotrzeć do, do przynajmniej niektórych z owych zagadek i tajemnic. Natomiast długotrwały pobyt na Wyspach Salomona zweryfikował, te, te, te wyobrażenia, ponieważ zresztą tak jak pisałem o tym również w blogu, nic na Wyspach Salomona nie jest takie jak się wydaje, a przede wszystkim chodzi tutaj o stosunek miejscowych mieszkańców do wszystkich zagadek i tajemnic, jakie ewentualnie potencjalnie podobno znajdują się na ich terytorium ale pewnie o tym też jeszcze będziemy mówić. Natomiast z drugiej strony nie jest też tak, że cała ta wyprawa poszła całkowicie na marmę. Absolutnie z takimi ewentualnymi zarzutami nie zgadzam się, dlatego że przede wszystkim udało mi się ustalić dość dokładnie miejsca, w których znajdują się szkielety czy też jakieś kostne pozostałości, kości, kończyn czy, czy czaszki owych istot zwanych olbrzymami. Mam namiary i kontakty na osoby, które są, że tak powiem, odpowiedzialne za te, za te kostne pozostałości, za te szkielety w tym sensie, że są kimś w rodzaju opiekunów tych miejsc tabu, bo nie zapominajmy również, że takie miejsca dla miejscowych mieszkańców stanowią tabu i nie jest możliwe tak po prostu sobie tam wejście, tylko tu, wymaga to Dużo czasu, a czasami niestety również dużych nakładów finansowych. W każdym razie mam teraz sieć kontaktów do, do takich osób, które zdecydowanie będą w stanie mi ułatwić dojście do takich miejsc podczas następnej wyprawy. Kolejną rzeczą jest to, że udało mi się również nakręcić pewien materiał Wideo i audio, który w sposób, jeśli nie bezpośredni, to pośredni potwierdza istnienie dziwnych zjawisk świetlnych nad Wyspami Salomona. A ponadto pod koniec swego pobytu udało mi się również spotkać z osobą, której tożsamości niestety że tak powiem w sposób publiczny nie, nie jestem w stanie ujawnić. Nie jestem również niestety w stanie ujawnić zbyt wiele z informacji, które mi ta osoba przekazała, a to wynika z faktu, że jeżeli by takie informacje ukazały się gdzieś w jakimś miejscu publicznym i to wszystko jedno, czy w języku polskim, czy w języku angielskim, wówczas albo mnie, albo mojemu informatorowi no, mogłyby wrodzić pewne mniej lub bardziej poważne konsekwencje. Natomiast informacje te zdają się z jednej strony potwierdzać to, co mówiły osoby, które nagrałem na materiale wideo lub audio. Z drugiej strony zdają się również przynajmniej częściowo, do pewnego stopnia wyjaśniać naturę przynajmniej niektórych z owych świetlnych zjawisk, które pojawiają się nad Wyspami Salomona. Panie Wojtku, przed chwilą wspomniał Pan o czterech tajemnicach, jakie znajdują się tam na Wyspach Salomona. Czy uważa Pan, że wymienione przez Pana te tajemnice są zespołu w jakiś sposób powiązane? Wiele osób mnie o to pyta. Szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, gdyż tutaj jeszcze jedną taką dygresję muszę uczynić. kiedy przygotowywałem się do wyjazdu, kiedy uczestniczyłem w czatach i w różnych forach internetowych, to moja idea takiej wyprawy była taka, że dobrze byłoby zbadać naturę przynajmniej jednego z tych, z tych, tajemnic, tych zagadek, jednej z tych zagadek czy tajemnic, oczywiście pod warunkiem, że udałoby się do niej dotrzeć stosunkowo blisko, a gdybyście udało taką naturę takiego zjawiska zbadać czy sprawdzić, wówczas byłoby możliwe ewentualne sprawdzenie powiązań takiej zagadki czy tajemnicy z pozostałymi. Natomiast w toku swoich dociekań, w toku swoich podróży doszedłem do wniosku, że ze względu na fakt, iż nie mam zdecydowanie przygotowania naukowego, a powiedziałbym również, że w pewnym sensie para naukowego, z tego powodu yy, decyzje co do natury owych zjawisk i ewentualnych powiązań między nimi pozostawiam właśnie naukowcom i para naukowcom, mówiąc tak może nieładnie. Natomiast yy, stwierdziłem, że to, co powinienem zrobić, to w ogóle postarać dowodnić, yy, że takie zjawiska istnieją, że takie istoty istnieją, że takie zjawiska istnieją, no i wreszcie, że istnieją takie ruiny, a przynajmniej w tym konkretnym miejscu, które wskazał Mariusz Bojrajon. On twierdzi, że te ruiny zostały zbudowane przez rasę jakichś olbrzymów, gigantów, yy, wojowników, yy, bo yy, pamiętajmy o tym, że yy, nie wszyscy ci olbrzymi, o których mówią miejscowi mieszkańcy, to są istoty o jakiejś olbrzymiej posturze yy, wysokie na 2, 3 czy 4 metry. Niektóre z nich yy, mają wzrost trochę wyższego człowieka i równie dobrze mogą być to yy, de facto ludzie. Tak czy owak Boj wiąże powstanie tych ruin właśnie z olwymi, olbrzymami czy gigantami. Jak się mają owe dziwaczne światła do ewentualnych olbrzymów i do ich podziemnych siedzib, bo takowe ponoć też istnieją, tego nie wiem i tak jak mówię, nie jest to w tej chwili jakby głównym, głównym celem i powodem zarówno tego wyjazdu czy tej wyprawy, która się odbyła, jak i ewentualnych następnych. Panie Wojtku, ja mam takie, znaczy w zasadzie dwa pytania. Znaczy po pierwsze, czy po tych informacjach, jakie Pan uzyskał, których Pan nie może ujawnić, ja rozumiem oczywiście te wszystkie względy, czy w jakiś sposób się zmieniły priorytety Pana ewentualnych przyszłych eksploracji Wysp Salomona? A po drugie, jeśli już mowa o gigantach, to Pan wspominał właśnie we wpisach na, na tym blogu z podróży o tym, że udało panu się prawdopodobnie trafić na grobowiec, być może jednej z takich postaci. i Oczywiście był, napotkał pan na trudności z tym, aby, że tak powiem, zweryfikować te informacje o tym, że tam może być, mogą być ukryte jakieś kości ewentualnego giganta. Dobrze. Jeśli chodzi o pierwsze pana pytanie, czyli o to, czy w jakikolwiek sposób zmieniły się moje priorytety, odpowiedź brzmi nie, dlatego że uważam nadal, że wszystkie te cztery tajemnice czy zagadki są, są w równym stopniu istotne i warte zgłębienia i poznania. Tutaj tylko taka mała dygresja, że gdy idzie o owe tajemnicze, dziwne struktury, gigantyczne ruiny o których mówi Mariusz Boyerion w swojej książce i w swoich artykułach, to przypomnijmy, że on podaje zarówno w książce, jak i w artykułach konkretne współrzędne geograficzne tego miejsca. W związku z tym oczywiście pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy z moim przyjacielem z Australii, Warrenem, który również przez okres troszeczkę ponad miesiąca towarzyszył mi na Wyspach Salomona, to nanieśliśmy te, te dane te współrzędne, geograficzne na dość dokładną mapę topograficzną Salomonów. bo udało mi się na miejscu nabyć mapę topograficzną Salomonów w skali 1 do 50 tysięcy. Nanieśliśmy zatem te dane i okazało się, że miejsce, o którym mówi Boy Ryan, po pierwsze znajduje się bardzo blisko nieoznaczonej, znaczy nienazwanej żadnie, żadną nazwą góry, naniesionej na tę mapę, znajdującej się na tej mapie, a po drugie, że również to miejsce znajduje się stosunkowo niedaleko kilku wiosek rozrzuconych w dolinach otulonych czy okolonych dżunglą. W związku z tym okazało się, że, że to miejsce wcale nie jest takie odosobnione, jakby się mogło wydawać, a zatem Rzecz jasna pierwszą rzeczą, którą należało zrobić, było udanie się do którejś z tych wiosek, najlepiej takiej, która położona jest jak najbliżej tego miejsca, o którym mówi Boy Ryan. I to rzeczywiście udało nam się e, z Warrenem zrobić. Natomiast e, miejscowi e, nic nie wiedzą na temat takich gigantycznych e, ruin, a przynajmniej tak twierdzą. Owszem, byli w stanie pokazać nam inne struktury kamienne, zbudowane prawdopodobnie dobrych kilkaset lat temu, ale te struktury, które widzieliśmy, nijak się nie mają do, do tego, o czym mówi Bojrajon. Potem jeszcze dokonaliśmy obserwacji terenu, poszliśmy w kilka miejsc położonych wokół tego, tego miejsca, o którym mówi Bojrajon. Nigdzie nie znaleźliśmy żadnych śladów jakiejś prastarej cywilizacji, a Natomiast sfotografowaliśmy to, tę górę, to, później dowiedzieliśmy się nawet, jak ta góra się nazywa i ze zdjęć wynika, że ta góra jest tak gęsto porośnięta leśnym poszyciem, że absolutnie nie sposób cokolwiek wypatrzeć nawet z, z poziomu gruntu czy ziemi, a co dopiero z, z helikoptera, a tym bardziej z satelity, a o tym właśnie mówi Bojrajon, tak więc Albo Bojrajon, mówiąc o tych ruinach, podał być może celowo, tego tak nie wiem, niewłaściwe czy nieprawdziwe współrzędne geograficzne, albo też prawda jest taka, że nigdy one tam nie istniały. W każdym razie, jeśli chodzi o to konkretne miejsce, udało nam się zweryfikować te informacje w sposób, że tak powiem, negatywny. Natomiast to nie oznacza, że należy na tym poprzestać i nie szukać takich ruin w dalszym ciągu. Ale wracając do tej kwestii priorytetów, prawdopodobnie w tej chwili sprawa tajemniczych czy dziwacznych, megalitycznych, olbrzymich budowli rzeczywiście zeszła troszeczkę na, na, na drugi plan. A myślę, że w tej chwili najważniejsze jest dowiedzenie się tak naprawdę, przede wszystkim czy, czy w ogóle owe kości gigantów, olbrzymów naprawdę istnieją, jeśli tak, to dotarcie do tych miejsc, zrobienie odpowiedniej dokumentacji fotograficznej i wideo. Ewentualnie, jeżeli, jeżeli będzie taka możliwość, również próba dotarcia do miejsca, w którym podobno owe giganty wciąż żyją pod ziemią. No i oczywiście światła. To jest druga, druga ważna rzecz. Co się tyczy małych ludzi, ze wszystkich czterech zagadek czy tajemnic Salomonów, ta jest najbardziej efemeryczna i najbardziej trudna do, do jakiegoś, że tak powiem, fizycznego złapania. Bowiem nawet ci miejscowi, którzy y, zaklinają się, że owe y, małe istotki zwane katamora rzeczywiście istnieją i, i żyją gdzieś tam w odległym interiorze, y, nawet oni y, mówią raczej o tym, że zdarza im się słyszeć ich głosy raczej niż je widywać. W związku z tym oczywiście mamy tutaj do czynienia z, z taką zagadką, którą chyba najtrudniej zweryfikować. Co się natomiast tyczy owego y, gigantycznego grobu czy grobowca olbrzyma? A tak, rzeczywiście jest wieś na wyspie Malajta, wieś, do której zresztą bardzo łatwo dotrzeć, bo akurat ona jest położona blisko dość uczęszczanej drogi i można tam dotrzeć samochodem, ciężarówką czy taksówką. Nie, nie stanowi to żadnego problemu z punktu widzenia logistycznego czy z punktu widzenia jakiejś sprawności fizycznej, bo właściwie nigdzie się nie trzeba wdrapywać. I rzeczywiście istnieje tam jakaś taka struktura kamienna, porośnięta krzakami i kwiatami, która ma około 7 metrów długości i twierdzę, że to właśnie jest grób olbrzyma. Zresztą, nawiasem mówiąc, stwierdzę również, że głowa tego olbrzyma pochowana jest w niejakim odda od samego głównego grobu, czyli od tego miejsca, gdzie złożone zostało ciało, czy tułów. I to miejsce, w którym ponoć pochowana jest głowa, ma około 3 metry poprzek. Natomiast ja się zapytałem mieszkańca, czy to miejsce dalej jest święte, czy stanowi ono tabu, czy jest nienaruszalne. Odpowiedział mi, że nie, bo, bo dzieci tam grają w piłkę, miejscowi chodzą do, do kościoła, który znajduje się dosłownie o jakieś 50 metrów dalej. W związku z tym zaproponowałem owemu mieszkańcowi tej wsi, żeby może z, na przykład zrobić coś takiego, zebrać pieniądze, udać się do miejscowego, lokalnego samorządu tej konkretnej prowincji z takim pomysłem, żeby może nie ruszać samych kości, bo wiadomo, że kości, kości Olbrzymu o których oni zresztą też twierdzą, że są ich przodkami. No są i zawsze będą tabu i nie wolno tych kości właściwie ruszać. Natomiast można by odsłonić górną warstwę gleby, tak żeby te, te szkielety było widać, położyć jakiś przezroczysty materiał, jakiś plastik czy szkło, coś, coś w tym stylu, tak żeby można było te, te olbrzymy czy giganty, te szkielety obserwować. Co z jednej strony y, na pewno wywołałoby poruszenie w świadku naukowym, no bo, no bo nie, nie ulegałoby wówczas wątpliwości, że jakiś szkielet czy jakieś kości, jakichś olbrzymich istot rzeczywiście istnieją, a po drugie przyczyniłoby się również do wzrostu y, turystyki przynajmniej do tego miejsca, co nie pozostaje bez znaczenia dla przychodów miejscowych mieszkańców. Człowiek, z którym rozmawiałem, obiecał, że porozmawia z miejscowymi wodzami, z miejscowymi właścicielami tych ziem i rzeczywiście kilka dni później skontaktował się ze mną, twierdząc, że oni nie zgadzają się na takie rozwiązanie, ponieważ obawiają się, że duch owego olbrzyma będzie ich po prostu straszył, a być może nawet doprowadzi do ich śmierci. Tutaj nawiasem mówiąc, jest to ciekawa też obserwacja etnograficzna i teologiczna, że ludzie, którzy są już skrystianizowani od iluś tam, iluś tam lat, którzy chodzą do kościoła, są czy to protestantami, czy katolikami, wierzą w Jezusa Chrystusa, a jednocześnie wierzą w duchy przodków. Natomiast oczywiście rodzi się pytanie, do jakiego stopnia to wyjaśnienie owych miejscowych mieszkańców jest prawdziwe, to znaczy do jakiego stopnia oni rzeczywiście obawiają się duchów przodków czy duchów olbrzymów, a do jakiego stopnia była to tylko wymówka, bo na, na przykład nie zapłaciłem im 17 tysięcy dolarów salomońskich, albo na przykład, bo w tym grobie czy grobowcu de facto nie znajdują się żadne kości, ewentualnie nie znajdują się kości olbrzyma. Tego niestety dowiedzieć się nie, mo nie mogę, bo szanuję zwyczaje czyli szanuję decyzję miejscowych mieszkańców, zresztą uważam, że to jest podstawa, nie można niczego robić na siłę i wbrew ich decyzji, ale ponieważ szanuję ich decyzję i ponieważ sprawa została tak, tak jak jest, to prawdopodobnie być może nigdy, a w każdym razie jeszcze przez bardzo długi czas, nie dowiemy się, czy rzeczywiście w tym grobie są jakieś kości olbrzyma, a jeśli tak, to czym one są, ale to jest bardzo dobry przykład, który pokazuje trudności, na jakie napotyka się przy próbie odnalezienia czegokolwiek takiego. Dlatego właśnie dobrze jest mieć przyjaciół, dobrze jest mieć siatkę kontaktów, ludzi, którzy są gotowi pokazać takie rzeczy i którzy niekoniecznie i nie zawsze, przynajmniej nie we wszystkich przypadkach, robią to dla pieniędzy. Chciałem zadać pytanie o to dziwne światło, o które Pan nagrał. Tak, to znaczy niestety nie udało mi się nagrać tych świateł. Mam nagrania wideo świadka przelotu takich świateł. Natomiast tutaj kolejna rzecz, o której myślę, że też warto wspomnieć. Te światła wszyscy miejscowi zgodnie twierdzą, że pojawiają się przede wszystkim nocą. A jak nie trudno się domyśleć, noce na wyspach Salomona wyglądają troszkę inaczej niż noce w naszych miastach i miasteczkach, no bo wiadomo, że w tutaj może użyję nieładnego słowa, w cywilizowanym świecie, w miastach i miasteczkach pali się tak dużo świateł, że niebo właściwie e, nie jest jednolicie czarne. Natomiast w takich miejscach jak, wyspa, jak Wyspy Salomona, w szczególności poza większymi ośrodkami, e, czyli Honiarą, Stolicą i może dwoma czy trzema większymi miastami czy miasteczkami w innych e, miejscach Salomonów, mamy do czynienia wyłącznie z małymi osadami i, i wsiami, a ponieważ nie do wszystkich nich dociera nawet prąd elektryczny i właściwie oświetlane są takie miejsca wyłącznie albo lampą naftową. W związku z tym niebo nie jest, że, że tak powiem, zatrute światłem sztucznym i jest w związku z tym bardzo, bardzo ciemne, no chyba, że akurat mamy do czynienia z Księżycem w pełni. Ponieważ niebo nad salomonami jest bardzo ciemne, w związku z tym, y, rzecz jasna, o wiele trudniej jest fotografować czy filmować jakiegokolwiek rodzaju obiekty, które y, znajdują się w odległości y, y, prawdopodobnie co najmniej kilku kilometrów od obserwatora. Gdybym dysponował naprawdę dużym budżetem, i tutaj też muszę od razu dodać, że niektórzy zarzucają mi, że tak powiem, właśnie nie zarzucają, tylko, tylko z uporem godnym lepszej sprawy twierdzą, że miałem sponsorów, co nie jest prawdą. Gdybym miał sponsorów, może by to było możliwe, ale ponieważ nie miałem i dysponowałem takim budżetem, jaki, jaki miałem, nie byłem w stanie nabyć takiego sprzętu, który byłby w stanie sfotografować czy sfilmować światełka y, y, oddalone o ileś tam kilometrów y, czarną, ciemną nocą. Żeby to zrobić y, z takiej odległości, należałoby oczywiście ustawić aparat na bardzo długi czas naświetlania. A w wyniku tego otrzymałoby się jakąś bardzo cienką i niewyraźną sługę światła, która o niczym by nie świadczyła. Jedynym sposobem, żeby rzeczywiście dokonać dobrej, czy, czy nagrań wideo takich świateł, byłoby dostanie się do miejsca, z którego owe światła wylatują i to dostanie się na odległość nie mniejszą, nawet nie właśnie większą, przepraszam, niż Jakieś 100 metrów. To jest też zadanie, które mnie czeka podczas następnego wyjazdu, bo o takim miejscu konkretnie położonym już wiem. Z tym, że aby się tam dostać trzeba się wspiąć na bardzo stromą, bardzo niebezpieczną górę, na którą wspinaczka nawet owemu Mariusowi Bojronowi, człowiekowi, który spędził swoją młodość w papui Nowej Gwinei i jest niewątpliwie zaprawiony w wędrówce po dżungli. Nawet jemu taka wspinaczka zajęła 6 dni, a więc trzeba też o tym pamiętać, że dotarcie do niektórych z tych miejsc jest bardzo, bardzo trudne i czasochłonne. Natomiast tak jak mówiłem, to co mam, to mam nagrania wideo oraz audio świadków, ludzi, którzy zresztą z własnej nieprzymuszonej woli, nie pytani nawet o to, zaczęli opowiadać o, e, o dziwnych e, światłach, o dziwnych samolotach widywanych e, nad niebem. Jeden z nich był z wyspy Malajta, e, drugi e, z nich był z, z wyspy Makira i obaj niezależnie od siebie potwierdzili, że widy, widują nad swoimi wioskami e, takie dziwne światła, takie dziwne samoloty, czy jak to określił jeden z nich dziwne rakiety. Zresztą nagranie jednego z nich Yy, znajduje się już na YouTubie. Jeśli Państwo wygooglacie na YouTubie, wyszukacie yy, na przykład po autorze, mój pseudonim na YouTubie to jest Świergotek123, oczywiście nie przez literę ś, tylko przez S na początku. Świergotek123 to tam znajdziecie Państwo m.in. właśnie ten filmik wideo, yy, gdzie mój przyjaciel Warren przeprowadza wywiad z, z, ze świadkiem takiego przelotu. Niestety na razie to wideo jest tylko po angielsku. Yy, mam nadzieję, że uda mi się później dorobić napisy po polsku. Natomiast yy, na moim profilu z kolei na Facebooku mogą Państwo znaleźć zarówno oryginalne nagranie, zresztą w języku pidgin jak i moje tłumaczenie na polski i na angielski tego, co mówił świadek tego drugiego przelotu. Tutaj od razu zaznaczam i przyznaję to bez żadnej, że tak powiem, żadnych słów krytyki, że moja znajomość języka pidżing wprawdzie podczas czterech miesięcy pobytu niewątpliwie wzrosła w porównaniu z tym, co znałem przed wyjazdem. Natomiast no, nie jest rzecz jasna na tyle dobra, żebym zrozumiał 100% tego, co mówił ów drugi świadek, natomiast zrozumiałem wystarczająco dużo, to jest około 75%, żeby y, to, co musiałem, że tak powiem, dołatać, żeby, żeby to tłumaczenie moje polskie i angielskie miało y, sens, żeby to, co musiałem dołatać, nie wpływało znacząco y, na, na treść tego, o czym mówił świadek. Także mam nagrania dwóch świadków, jedno, jedno nagranie wideo, jedno nagranie audio yy, świadczące o tym, że takie samoloty, rakiety czy światła yy, widywane są w różnych miejscach yy, o różnym czasie. Bo ja mam takie z kolei pytanie odnośnie tego, o czym Pan opowiadał. Yy, to znaczy tutaj się spotykamy też z pewnymi barierami, że tak powiem, kulturowymi. I nie tylko, bo też i pewnie jakimiś mentalnymi. Jaki był największy problem dla Pana podczas tej yy, wyprawy? Co właśnie stanowiło największą barierę do przezwyciężenia? Tak, tak jak Pan wspomniał, rzeczywiście największą barierą była ta kulturowa i mentalna. Choć nie ukrywam, że czasami także i yy, pogoda płatała figle, bo yy, jak Państwo zapewne wszyscy wiecie. Wyspy Salomona to jest kraj tropikalny, a zatem e, często tam padają deszcze, a podczas e, gdy pada deszcz, i to wcale niekoniecznie nawet jakaś wielka ulewa, tylko nawet drobny deszczyk, e, po prostu w, wspinanie się w dżungli gdziekolwiek e, jest na, w najlepszym razie mocno utrudnione, a w najgorszym nawet niebezpieczne. I mówię to nie tylko jako e, biały, który przyjechał aż z Europy, ale również miejscowi mają często z tym problemy i podczas silniejszych burz nawet w ogóle nie wyściubiają nosa ze swojej wioski, więc dotyczy to nie tylko przyjezdnych, ale problemem większym nawet niż pogoda była rzeczywiście mentalność miejscowych mieszkańców i tutaj o dwóch rzeczach chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz to taka, że stosunkowo niedawno właściwie, no bo koniec XIX i początek XX wieku. Wielu mieszkańców wysp Salomona zostało, e, e, przynajmniej niektórzy z nich siłą, e, wywiezieni do Australii i do Fidżi e, w celu e, pracy niewolniczej, czy w połowie przynajmniej niewolniczej, na plantacjach. Byli zakoszani, że tak powiem, z tych, z tych Salomonów Natomiast to pozostawiło głęboki uraz wobec w ogóle wszystkich, wszystkich przyjezdnych, wszystkich białych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak być może część wie, pod koniec lat 90. i na początku XXI wieku na Wyspach Salomona dochodziło do wojen czy potyczek, bitew, nieważne jak to nazwiemy, związanych z tak zwanym konfliktem etnicznym, który zresztą dotyczył właściwie wyłącznie dwóch wysp, czyli Guadalcanal i Malaita, Ale y, żeby ukrócić, y, przynajmniej oficjalnie, żeby ukrócić y, tę bitwę czy tę wojnę, do, na wysp Salomona weszły siły rozjemcze z przywództwem Australii. Otóż oficjalnie y, znalazły się one tam po to, żeby zaprowadzić na Wyspach Salomona ład i porządek, co zresztą, nawiasem mówiąc, może, nam, na, może nawet im się przynajmniej do pewnego stopnia udało. Natomiast yy, wszyscy miejscowi, a w każdym razie większość miejscowych, z którymi rozmawiałem, twierdziła również, że pod płaszczykiem owej operacji, tak zwanej operacji Pomóż Przyjaciołom, czyli helpem and Friends w języku Pidgin, yy, australijskie siły, australijskie wojsko, australijski rząd yy, zajmuje się grabieżczą gospodarką na Salomonach, rozkradając dobra materialne czy naturalne raczej minerały, ropę, którą również Salomony posiadają w jakiejś tam ilości na dnie morza itd., tak dalej, tak dalej. W związku z tym wobec Białych istnieje swoista nieufność i kiedy gdzieś tam po dżungli sobie wędrowałem, w stroju oczywiście nie wojskowym, ale do pewnego stopnia przypominającym wojskowy, i w wojskowych butach do dżungli, i w, w spodniach, i koszuli, koloru, khaki, po prostu w takim stroju, w którym mi się dobrze chodziło po dżungli który jednocześnie do pewnego przynajmniej stopnia chronił mnie przed komarami i innymi owadami, no to w umysłach wielu z mieszkańców, szczególnie małych wiosek, no rodził się taki obraz, prawda, że oto jestem przedstawicielem owych Australijczyków, czy owych, owych sił Ramsi, który szuka tutaj nie wiadomo czego i który na pewno chce coś ukraść z ich ziemi. I nawet kiedy im wytłumaczyć, że ja tutaj nie szukam żadnych minerałów ani niczego podobnego i w ogóle nie chcę im zabierać żadnych pieniędzy ani robić podobnych rzeczy, tylko szukam pozostałości po olbrzymach, bo mówiłem im, no wiecie, słyszałem wiele, wiele opowieści z waszych stron na temat tego, że tutaj mieszkają albo przynajmniej mieszkały olbrzymy, więc chciałbym się czegoś dowiedzieć na ten temat. Wówczas pojawiała się z kolei taka nieufność dotycząca tego, że ja jako białas, prawda, jako ta osoba z zewnątrz, będę próbował im te kości zabrać, jakoś wykraść. Na co oczywiście ich zwyczaje nie pozwalają, ponieważ tak jak już wspominałem owe miejsca pochówku, zresztą nie tylko olbrzymów, nawet ludzi normalnej postury, przodków są miejscami tabu tam wejść może tylko taki specjalny opiekun czaszek czy kości. Jedynie on może tych kości i czaszek dotykać i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym oczywiście rodziła się pośród miejscowych mieszkańców kolejna konsternacja i frustracja, że właśnie ja im te, te czaszki, te ich, te ich przedmioty kultu przodków chcę wykraść. Także bardzo wiele, wiele czasu zajmowało mi, Przekonanie miejscowych mieszkańców do tego, że po pierwsze nie jestem żadnym tam żołnierzem z, z tych sił Ramsey, że nie jestem Australijczykiem, że nie szukam minerałów, że nie chcę ich oszukać, że nie chcę im zabrać pieniędzy, że szukam pozostałości po olbrzymach i podobnych tajemnicach, a potem jeszcze przekonanie ich, że ja tych kości wcale nie chcę im zabrać, że jedyne na czym mi zależy tak naprawdę to yy, zrobienie zdjęcia takiej, takiej kości czy takiej czaszki, położenie obok niej jakiejś taśmy mierniczej, czy też poproszenie mi nawet miejscowego, żeby taką taśmę mierniczą położył, zrobienie zdjęcia, czy kilku zdjęć z różnych kątów i właściwie przynajmniej na razie to wszystko. Jeżeli oczywiście takimi zdjęciami zainteresowaliby się naukowcy, względnie para paranaukowcy chcieliby dokonać jakichś badań, to wtedy prawdopodobnie no, musieliby takie kości, może nawet rzeczywiście z takiego grobu częściowo usunąć, ale to już nie jest, że tak powiem zajęcie dla mnie, to już nie jest kwestia dla mnie. Ja wówczas, jeżeli takie zainteresowanie byłoby, mógłbym jedynie podać namiary na taką osobę, jej imię, nazwisko, ewentualnie numer telefonu, jeżeli posiada, a w tej chwili większość mieszkańców Salomonów ma nawet w odległych wioskach telefony komórkowe, więc zawsze jakiś, jakiś kontakt by się znalazł i to, to jest jedyna rzecz, którą bym wówczas zrobił. No ale przekonanie tych ludzi o tym, że moje intencje są jak najbardziej yy, pozytywne i że chodzi mi tylko o rozwiązanie tych zagadek i tajemnic z jednej strony, a przy okazji być może również na zwiększenie ruchu turystycznego, no bo przypuszczam, że każdy turysta przyjeżdżający na Salomony także chciałby obejrzeć takie, takie kości olbrzyma. Przekonanie ich o tym zajmowało mi czasami naprawdę bardzo, bardzo wiele czasu, od kilku godzin nawet do kilku dni. Tak, ty ja może nawiążę jeszcze do tych tajemniczych świateł. Nie wiem, jak mieszkańcy Salomonów są zaznajomieni z technologią, jednak czy możliwe jest, aby widziane przez nich światła były obiektami pochodzenia czysto naturalnego? Mam tutaj na myśli, czy nie była to żadna maszyna typu samolot, helikopter stworzona ręką człowieka? Oczywiście wiedza Salomończyków na temat techniki i technologii, mówię o tych Salomończykach, którzy właśnie gdzieś tam mieszkają w głębokim interiorze, na pewno nie jest taka jak y, wiedza przeciętnego Kowalskiego w, w Polsce czy, czy w Europie Zachodniej. Natomiast jeśli nie wszyscy, to w każdym razie zdecydowana większość z nich wie, co to jest samolot, wie, co to jest śmigłowiec, choćby dlatego, że właśnie owe siły rozjemcze Ramsi też używają samolotów i, i helikopterów do oficjalnie patrolowania terenu, żeby sprawdzić, czy gdzieś nie dochodzi do jakichś e, waśni kłótni. W każdym razie zaznajomieni są e, ze śmigłowcami i samolotami i mówiąc mi o tych, opowiadając mi o tych e, dziwacznych światłach, które widują, od razu z góry zaznaczali, że nie mógł być to śmigłowiec czy samolot, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że chociażby, że samolot czy śmigłowiec przelatujący y, nawet w pewnej odległości od obserwatora, a co dopiero stosunkowo blisko, no jest raczej pojazdem głośnym, a czasami nawet bardzo głośnym, zwłaszcza jeżeli przelatuje y, tuż nad wierzchołkami drzew. Natomiast y, wszyscy owi świadkowie twierdzili zgodnie, a tak jak mówię, y, duża część z nich nie znała się w ogóle, bo pochodziła z różnych wysp czy z różnych y, prowincji. Twierdzili zgodnie, że te światła albo w ogóle nie wydają żadnego dźwięku, czy te obiekty albo w ogóle nie wydają żadnego dźwięku, albo że dźwięk przez nie wydawany przypomina raczej szemranie rzeki czy strumienia płynącego. Natomiast to, co mogę, że tak powiem, uchylić rąbka tajemnicy może z, z tej rozmowy tajnej, że się tak wyrażę, o której wcześniej wspomniałem, mogę powiedzieć tylko tyle, że dzięki tej rozmowie wiem, że... Część przynajmniej z tych świateł y, widywanych nad Salomonami nie jest, y, może, może wyrażę się w ten sposób, nie jest pochodzenia pozaziemskiego, o może tak to powiem, czy, czy nie jest proweniencji pozaziemskiej, czy, czy nie wiem, y, poza naszym wymiarem powiedzmy. Natomiast w pewnym stopniu i do pewnego, i w pewnym sensie te światła, które nie są y, pozaziemskiej proweniencji wiążą się również z kwestiami dotyczącymi obcych. O, może tak, tak to bardzo ogólnikowo powiem. Tak, ja właśnie chciałem do tego wrócić. Oczywiście nie będę pana naciskać w żadnym stopniu, ale jak się domyślam, przynajmniej z kontekstu tego, o czym pan mówi, to w, sposób, w jakiś sposób jest to związane właśnie z działalnością australijskich sił zbrojnych. Tak? Tego akurat nie mogę... Znaczy na to pytanie akurat nie mogę odpowiedzieć, bo związany jestem obietnicą, że pewne rzeczy zachowam dla siebie, obiecałem to swemu informatorowi, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że no nie mija się pan całkowicie z prawdą, mówiąc to, co pan powiedział. Rozumiem. No dobrze, to może ten temat zostawmy, dlatego że i tak... No nie możemy go rozwinąć. Ja jeszcze mam takie pytanie, już bardziej związane z tym, że na początku pan znaczy nawoływał do tego, aby wiele osób się zgłaszało do pana ekspedycji, jednak z tego co wiem, w końcu wyruszył pan sam i tak jak pan wcześniej wspomniał, dołączył do pana przyjaciel z Australii, ale w zasadzie był pan całkowicie osamotniony w, w tych poszukiwaniach. Tak, to prawda. Niestety to smutna prawda. Tak rzeczywiście było. Z wyjątkiem tego okresu to było chyba, nie wiem, 33 czy 34 dni, kiedy towarzyszył mi Warren z Australii. Byłem na Wyspach Salomona sam. No cóż, no, powiem szczerze tak. Jed, jeden, chyba jedna osoba czy dwie osoby na moim blogu właśnie zarzucały mi, że e, pojechałem tam sam. Ja na ten zarzut e, zrobiłem duże oczy, dlatego że e, no, zarzucanie akurat mnie, że nikt do mnie nie dołączył, no, jest troszeczkę, e, troszeczkę dziwnym pomysłem, ponieważ e, jak panowie zapewne sobie przypominają, podczas poprzedniej audycji, podczas e, czatu na różnych forach, rzeczywiście nawoływałem do tego, czy prosiłem, pytałem się, czy ktoś nie byłby skłonny dołączyć, już nie mówię nawet na cały okres, ale chociażby na miesiąc czy półtora, wiadomo, że większość osób nie może sobie pozwolić na czteromiesięczne wakacje i liczyłem się z tym, wiedziałem, że, że raczej nie będzie to możliwe, ale sądziłem, że ktoś przynajmniej będzie w stanie wygospodarować ten miesiąc czy półtora, żeby właśnie do mnie dołączyć. Tak się jednak nie stało. No i tutaj m, prawdopodobnie tylko te osoby, które ewentualnie kiedykolwiek rozpatrywały dołączenie się do mnie, a tego nie zrobiły, y, wiedzą, dlaczego tak się stało. Y, przyznaję, że gdybym był tam, y, gdyby, gdybyśmy byli tam grupą, prawda, dwu, trzy, cztero, pięcioosobową, y, wówczas niewątpliwie po pierwsze dysponowalibyśmy większymi środkami, dlatego że każdy uczestnik wyprawy w mniejszym czy większym stopniu y, dołożyłby swój wkład finansowy. Po drugie, y, możliwe byłoby też, możliwa byłaby też y, szybsza, że tak powiem, eksploracja, ponieważ wtedy na, na przykład taki zespół mógłby się podzielić i część y, uczestników mogłaby się udać w jedno miejsce, część uczestników mogłaby pojechać gdzie indziej, albo też moglibyśmy prowadzić obserwacje z dwóch różnych miejsc tak dalej. Więc na pewno, na pewno uczestnictwo jeszcze co najmniej jednej, a najlepiej dwóch, trzech czy czterech osób byłoby bardzo wskazane, no ale stało się tak jak się stało i miałem, o czym zresztą też albo napisałem, albo przynajmniej mam zamiar napisać na blogu, miałem zamiar, miałem możliwość podjęcia następującej decyzji, no albo przełożenia jej do czasu, kiedy ewentualnie ktoś się zgłosi, czyli na czas właściwie bliżej nieokreślony, a z różnych powodów zresztą przełożenie tego wyjazdu nie było możliwe, nawiasem mówiąc, z powodów powiedzmy osobisto-zawodowych, albo też pojechać samemu, tak, tak jak to zrobiłem, wiedząc, że dołączy do mnie tylko jedna osoba i to na, na okres około miesiąca, ale uznałem, że nawet w takiej konfiguracji prawda, jednoosobowej i tak uda się zrobić więcej, niż gdyby miało się po prostu czekać w nieskończoność albo wręcz taką wyprawę w ogóle odwołać. Także jeszcze raz powtarzam, niewątpliwie z kimś byłoby i lepiej, i łatwiej, i bezpieczniej, i szybciej, i taniej, i tak dalej, i tak dalej. No ale stało się tak, jak się stało, więc na miarę swoich niewątpliwie skromnych możliwości i osobowych, w sensie takim, że byłem tylko jeden, i finansowych, no zrobiłem to, co, to, co mogłem zrobić. Tak, panie Wojtku. Tak. Gdybym chciał towarzyszyć panu podczas kolejnej pana wyprawy na Salomony, z wyłożeniem jakiej kwoty pieniędzy musiałbym się liczyć? Dokładnej takiej kwoty rzecz jasna nie, nie sposób wyliczyć, natomiast no, niewątpliwie należałoby zacząć od, od kwestii podstawowej, czyli od y, zakupu biletów lotniczych, prawda? Więc tutaj y, szukałem możliwie na jak najtańszych połączeń, ale ponieważ jest to prawie że drugi koniec świata, więc wiadomo, że taki bilet nie kosztuje ani 100 ani nawet tysiąca dolarów. Yy, o ile dobrze pamiętam, yy, w tej chwili mogę yy, troszeczkę i plus, czy i minus jakieś 500 zł się mylić, ale, ale z tego co pamiętam, bilety, yy, czy raczej bilety, bo to były cztery różne samoloty, yy, kosztowały mnie w sumie łącznie jakieś 7,5 do 7800 7, zł, mniej więcej. Yy, powrotne bilety oczywiście, także... Także podstawową kwestią jest, jest bilet lotniczy, żeby się tam dostać. Następnie wszystkie wydatki związane z zakwaterowaniem. Wiadomo, że w wielu miejscach, szczególnie w jakichś wioskach, takie zakwaterowanie jest praktycznie za darmo, no ale zawsze trzeba przynajmniej liczyć się z wydatkiem związanym z zakupem jakichś produktów żywnościowych dla takich gospodarzy naszych typu nie wiem, 10 czy 20 kilo ryżu, jakiś cukier, mąka, herbata i tak dalej, co oczywiście też kosztuje mniejsze czy większe pieniądze. Następnym wydatkiem są tak zwane custom fee, czyli takie te ustalone opłaty, które w zależności od tego, czy wchodzimy, wkraczamy na teren wioski, czy też wkraczamy na teren tabu i czy chodzi tylko o jedną wioskę, czy chodzi o cały klan, czy też wreszcie o całe plemię, w zależności od tego taka opłata może się wahać między kilkaset a kilkanaście tysięcy dolarów salomońskich. Kiedy tam byłem za jednego dolara amerykańskiego płacono mniej więcej 7 dolarów salomońskich. Także tutaj już mamy z samych tylko biletów lotniczych pieniędzy za żywność i za kwaterowanie i, za, i z tych opłat dyktowanych przez miejscowych czasami można się targować, ale nie zawsze, z samych z tych kwot już mamy prawdopodobnie kwotę, no sięgającą kilka tysięcy dolarów, prawda, plus jeżeli chcemy prowadzić te badania w sposób jakiś rzetelny, nie mówię naukowy, dlatego że tego typu zagadnieniami naukowcy de facto się nie interesują, przynajmniej dopóki nie otrzymają jakiegoś konkretnego dowodu, więc trudno mówić tu o badaniach naukowych, ale jeżeli chcemy to Jakoś udokumentować i, i no, jak najmniej wątpliwości wzbudzić, to potrzebujemy odpowiedniego sprzętu, który, jak wiadomo, też kosztuje od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych, a czasami nawet więcej. W związku z tym, taki budżet na wyprawę to naprawdę olbrzymia kwota. Ja mogę tutaj powiedzieć, to nie jest żadna tajemnica. Oszczędzałem pieniądze przez prawie dwa lata. Udało mi się zaoszczędzić mniej więcej, Yy, tu znowu się mogę pomylić o 2 czy 3 tysiące w jedną czy drugą stronę, ale mniej więcej było to około 40 tysięcy złotych. Yy, łącznie na wszystko. I pomimo, że kwota 40 tysięcy złotych wydaje się być już dość pokaźną kwotą, to okazało się, że wcale nie jest znowu tak dużą, kiedy weźmie się pod uwagę wszystkie te opłaty i wszystkie te wydatki yy, na bilety lotnicze, na sprzęt na, i, na, i na życie tam. Także yy, no, kwotą, któr, kwotę, którą należałoby wnieść, pewnie, na, pewnie trzeba byłoby opatrzeć no, co najmniej trzema, jeśli nie czterema zerami. Mm -hmm. No właśnie, a czy jest szansa, aby zainteresować jakieś polskie instytucje naukowe tym, tymi tajemnicami, które są ukryte właśnie tam na Wyspach Salomona? No wie Pan, byłoby to oczywiście ze wszechmiar wskazane i jak najbardziej potrzebne, gdyż yy, dodałoby po pierwsze takiej wyprawie prestiżu, po drugie niewykluczone związałoby się również wówczas naprawdę z jakimś yy, sponsoringiem mniejszym czy większym, czy to rzeczowym, czy finansowym. Ale tak się zastanawiam, bo yy, szukanie tych rzeczy, yy, tych tajemnic, po które, że tak powiem, pojechałem na Wyspy Salomona, no, mówiąc najdelikatniej, zapewne nie przekonuje naukowców, dlatego że no, w naukowców postawa jest taka, na przykład odnośnie olbrzymów, prawda, że tego typu istoty czy stworzenia w ogóle nigdy, nie tylko na Salomonach, ale w ogóle nigdy na świecie nie istniały. Poza tym naukowcy są również zdania, że jakieś małpy naczelne, włączając to również, y, jak się nazywa ta, y, piteka, nie pitekantrop, tylko gigantopitekus, tak? że, że włączając w to gigantopitekusa nawet, że takie małpy naczelne nigdy również na Salomonach nie istniały. Więc próba przekonania ich do tego, że będziemy szukać, już nie mówię żywych okazów, ale chociażby nawet kości, szkieletów, czy, czy czaszek y, istot, o, co do których oni twierdzą, że nigdy nie mieszkały na Salomonach, no Prawdopodobnie spełzłoby na niczym, a nie mówiąc już o światłach, gdyż jeżeli założyć, że przynajmniej część z tych świateł nie ma jednak ziemskiej proweniencji, ziemskiego pochodzenia, no to naukowcy, jak wiadomo, są, mówiąc znowu delikatnie, niezwykle sceptycznie nastawieni do idei istnienia jakichś tam form cywilizacji czy życia, czy to na innych planetach, czy tym bardziej w jakichś innych wymiarach. Więc szczerze powiedziawszy, wątpię, czy udałoby się tak łatwo i lekko, a nawet może i nie tak łatwo i nie tak lekko, przekonać jakieś instytucje naukowe czy badawcze do tego, żeby wyasygnowały jakąś kwotę i ewentualnie swoją nazwą chociażby wsparły taką ekspedycję. No, obym się mylił, ale szczerze powiedziawszy, nie mam żadnego pomysłu, w jaki sposób można by przekonać y, takie instytucje czy placówki badawcze, wziąwszy szczególnie pod uwagę jeszcze to, że jeżeli znajduje się sponsora, to ten sponsor w zamian za, za pieniądze czy jakieś przedmioty, które podaruje, no oczekuje bardzo konkretnych i specyficznych y, rezultatów y, w taki sposób, w jaki to sponsor sobie wyobraża, a nie my. Więc, y, więc tutaj y, jest to oczywiście... Broń obosieczna, bo to z jednej strony dodaje ekspedycji prestiżu i być może pieniędzy, ale z drugiej strony też w pewien sposób nakazuje ekspedycji taki, a nie inny tok poszukiwań i, i badań. Zmierzając powoli do końca, proszę powiedzieć, jakie są pańskie dalsze perspektywy oraz kiedy planuje pan kolejną wyprawę? Tak, no oczywiście tak jak pan zauważył, wyprawa na Wyspy Salomona kolejna jest konieczna, dlatego że Pewnie liznąłem tylko wierzchołka Góry Lodowej, a jeszcze wiele zagadek zostało w ogóle nie nie, dotkniętych, nie zbadanych. Tak jak powiedziałem na wstępie, tym razem nie wyjadę na cztery miesiące, tylko na dwa, ale za to podczas tych dwóch miesięcy pozostanę wyłącznie na jednej wyspie czy, czy w jednej prowincji. Natomiast no wiadomo, że tak jak o tym przed chwilą też mówiliśmy, z takim pobytem wiążą się koszty. No i tutaj jest przede wszystkim kwestia y, zgromadzenia odpowiednich środków i znalezienia czasu, żeby znowu pojechać. Y, ja znowu nie ukrywam i też nie mam zamiaru tutaj czynić z tego żadnej tajemnicy, że aby pojechać na Wyspy Salomona na okres czterech miesięcy, musiałem po prostu y, wziąć urlop bezpłatny, a jak wiadomo urlop bezpłatny, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się z tym, że nie otrzymuje się wynagrodzenia. W związku z tym, dopóki nie powrócę do, albo nie powrócę do obecnego miejsca pracy, albo ewentualnie nie znajdę innego, no raczej nie będzie mnie stać na to, żeby zgromadzić kolejne fundusze na kolejny wyjazd na Wyspy Salomona. Dlatego nie sądzę, żeby kolejny wyjazd mógł udać się wcześniej niż za rok, a może nawet i dwa lata, no ale oczywiście trudno przewidzieć przyszłość i, i, i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Mam nadzieję, że ten rok nie skończy się przewidywanym końcem świata, prawda, bo wtedy już żadne plany nie mają znaczenia. Natomiast mówiąc już tak poważnie, jeżeli do niczego w tym roku nie dojdzie, to mam nadzieję, że w 2013, a najdalej w 2014 roku uda mi się znowu pojechać na Wyspy Salomona i kontynuować badania. I mam nadzieję również, że wówczas co najmniej jedna osoba, jeśli nie więcej, no, zgłosi akces do tej wyprawy, jeśli nie na całe dwa miesiące, to przynajmniej na połowę. Tak, panie Wojtko, a my będziemy trzymać kciuki i mam nadzieję, że też w jakiś sposób pomożemy w tym, aby kolejna wyprawa miała miejsce i aby też miała jakieś wymierne skutki, korzyści i rezultaty. Także dziękuję, panie Wojciechu. Mam nadzieję, że się spotkamy też na naszym czacie Infra, bo z pewnością wiele osób by chciało zadać bezpośrednio pytania. Proszę bardzo, jestem do dyspozycji, możemy się umówić na jakąś konkretną datę i godzinę i, i jak najbardziej będę chętny i gotowy do tego, żeby odpowiadać na pytania słuchaczy. Świetnie, myślę, że się umówimy i, i właśnie słuchacze i też czytelnicy naszego forum, jak też i serwisu będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań. Dziękuję panie Wojciechu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pawle. Ja również dziękuję. I Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pracowanie i realizacja Grupa Infra www.infra.org.pl.